E, dzień dobry, e, przepraszam bardzo, czy można? Tak, tak, proszę sobie tutaj usiąść wygodnie na kozetce u profesora Leniucha. Cześć wam! No to mnie pięknie wsadzili, pięknie mnie wsadzili. Ja tutaj wszedłem sobie na internety, żeby zobaczyć, co się ciekawego dzieje. No tutaj informacja, że nasz kochany krawiec nie może nadawać i... Leniuch, wejdziesz na antenę? No wejdę. Pogadam do was chwilę, chociaż jestem zupełnie nieprzygotowany, nie mam żadnego tematu, który mógłbym tak poruszyć, więc... <śmiech> Liczę na to, że czatem, czatem coś pomożecie. Jesteście tam, słyszycie mnie, dajcie znać. A w międzyczasie mogę powiedzieć, że nasz radiowy Żebrotronix nocneradio.pl ukośnik wsparcie. Wczoraj został dodany numer konta, na którym można wspierać radyjko. Zapraszam do tego. Dajcie znać tylko na czacie, czy mnie słychać, czy mówię sobie sam do siebie. Tak, a tymczasem muszę powymyślać jakieś ciekawe tematy. To jest dopiero, to jest dopiero wy, wyczyn. Wy, wejść w zasadzie spoda, jak się wieszało pranie. Połowę ściągało, połowę wieszało i halo, zacznij nadawać. Nie potrafię jeszcze aż tak. Ale coś, czat nie reaguje. Muszę, muszę się zapytać... No, musiałem napisać, czy mnie słychać, bo nikt nie reaguje, w ogóle, zero. Nie mam dla tego pojęcia, o co, o co chodzi. Twoja stara potwierdził, potwierdził, potwierdził potwierdziła, tak, słychać to dobrze. Yy, dajcie znać, gdyby nie było słychać, ponieważ nie miałem czasu dobrze, z.. Yy, gdyby, gdyby coś szwankowało. Nie miałem czasu dobrze yy, ogarnąć sprzętu, tylko na szybkiego pociągnąłem kabel ładowarki do telefonu, bo ja nadaję z telefonu. Wymyśliłem sobie tak, że będę, będę y, zarówno audycję online y, nadawał y, właśnie przez telefon, przez Broadcast Myself, a do audycji, do audycji, y, które będę nagrywał w offline, właśnie sobie znalazłem aplikację, bo chciałem kupić mikrofon, albo pójść w ślady pójść w ślady i kupić sobie dyktafon, ale, ale nie, stwierdziłem, że zróbmy tak, że zrobię tak, że ogarnę sobie właśnie cały, cały podcasting jakby w telefonie co skutkowało tym, że musiałem przez dobrych kilka godzin przetestować kilka dobrych programów, ponagrywać poprzerzucać na komputer, podsłuchiwać ogarnąć jakie mają braki i yy, na, yy, właśnie w ten sposób wziąć i yy, wybrać ten jeden jedyny na którym będę nagrywał i wybrałem taki chociaż wybór nie był prosty bo programy ogólnie teraz do nagrywania są bardzo dopracowane tylko mają jakieś takie drobne szczegóły którymi się różnią na przykład jeden program a, bo zapomniałem jak się nazywał że voice recorder miał bardzo fajną rzecz trzymam cały czas ekran telefonu włączony więc widziało się jak długo jest się już na antenie mm, w sumie przydatne ale też nie do końca yy, informacje a ja wybrałem program może przyda się to komuś kto chciałby nagrywać podcast a wiem, wiem z odsłuchu audycji etama, że zgłosił się nam tutaj jeden yy, jeden z czatowników, który ma w awatarze liść marihuany yy, liczymy na to, że coś nagrasz, jeżeli mógłbym Ci coś podpowiedzieć to właśnie gdybyś chciał nagrywać fajnie z telefonu aplikacja Broadcast Myself lepiej kupić jednak wersję pro, wersja pro ma to do siebie, że gdy Cię rozłączy z serwerem, albo wy wywali jakiś błąd z internetem on automatycznie Cię połączy, kontynuuje nagrywanie. Natomiast do nagrywania jako tako yy, audycji w offline, nie? tak jak mam na, w planie nagrać właśnie kolejne Androny, profesora Leniucha, yy, aplikacja HiQ MP3 Recorder. Powiem Wam tak, <śmiech> aplikacja sama w sobie no, praktycznie nie różni się niczym od miliona jej podobnych tyle tylko, że ma fajną opcję yy, która testuje nagrywanie stereo w telefonie jeżeli tak jak ja macie na przykład telefon z dwoma mikrofonami ja mam jeden mikrofon, że tak powiem u góry, drugi na dole, więc niezależnie którą, którą stroną odbiorę tak mogę rozmawiać do mogę rozmawiać z moim rozmówcą przez telefon telefon ma również dwa głośniki góra, dół, więc 180 stopni jest dostępne nagrywanie i ocuch i nadawanie. Tak, i ten program akurat sprawdza dokładnie, czy opcja nagrywania w stereo jest u Was dostępna. I co za tym idzie, yy, można sobie w łatwy sposób zrobić fajny zestaw do nagrywania i co lepsze, ten program HiQ MP3 Recorder ma też możliwość podciągnięcia w decybelach o plus 20 jednostek dźwięk. Z tego co jest napisane w, właśnie w programie, podciągnięcie o każde plus 10 daje jakby y, wzmacniać dźwięk podwójnie, czyli mówiąc normalnie, kiedy damy opcję plus 20 to tutaj jakbyśmy mówili 4 razy głośniej. Mam nadzieję, że takie ustawienie już pomoże Zenonowi i Zenon przestanie komentować, że nie słyszy, nie słyszy tego, co y, tam nagrywam. Żeby było śmieszniej, to ja tylko od Zenona miałem taki feedback, że audycje są za, za cicho nagrane. Mamy tutaj w, w, naszej, w naszej ekipie y, przypuszczenie. Dla, dlaczego Zenon i dlaczego tak mówi no ale mam nadzieję, że kiedy nagram kolejne Androny, a Androny będą nagrywane teraz na pierwszego y, każdego miesiąca tak sobie wymyśliłem że Androny będą audycją comiesięczną raz, żeby się za szybko nie wyczerpał temat dwa, żeby y, się do nich dobrze przygotować ponieważ no Androny chcę, żeby były merytoryczne i, i już wiem, że będę chciał w kolejnych Andronach wrócić do kupna samochodu, ponieważ w związku z, z tą audycją dostałem kilka uwag, yy, próśb o uzupełnienie tematu, więc będę musiał do tego wrócić i właśnie zobaczycie, zobaczycie jaki przesłok jest w ogóle technologiczny, techniczny w nagrywaniu w tym HiQ MP3 rekorderze ja jak odsłuchałem byłem po prostu zaskoczony no, głos jak z prawdziwego studia może przesadzam no, ale w porównaniu z tym jak, jak wypadła pierwsza audycja też na totalnym spontanie to myślę że będzie super problemem może być tylko to jak yy, odsłuchujemy sobie taką nagraną wiadomość mówię dla tych którzy będą chcieli nadawać jest problem w tym, że jest ogromny szum, jeżeli damy wzmocnienie plus 20 dB, powstaje ogrom, okropny szum, ale jest inna to rada. Y oczywiście potrzeba przyby przybył z pomocą i po trochę tam. Y y rada jest taka, że odpalamy programik Audacity, jest to program y zupełnie darmowy, legal legal legalnie darmowy program możemy sobie w takim programie yy, bez problemu usunąć szumy jeżeli ktoś z czatowników lub z ludzi którzy chcą spróbować nagrywać a wiem że tacy są bo zgłosił się do mnie niedawno Max który będzie chciał nagrać swoją audycję tyle tylko że będzie to audycja w języku angielskim możecie mi od razu powiedzieć co o tym sądzicie chłopak chce nadawać audycję właśnie dla nocnego radia ale postanowił być oryginalny i nagrywać je w języku angielskim może już macie na to jakiś pomysł czy jest to pomysł dobry czy może być problem z odbiorem co o tym sądzicie dajcie znać na czacie a jeśli chodzi o samo odszumianie no Max sobie na pewno poradzi ponieważ słyszeliśmy jego produkcję muzyczną już w naszym nocnym radiu i wiemy, że chłopak na pewno da radę, bo się zajmuje obróbką dźwięku. Jednak dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, włączamy, odpalamy Audacity, wczytujemy dźwięk, który nagraliśmy, naszą ścieżkę i tu jest dobra rada od, od y, potrzeby, od etama, no i teraz też już ode mnie, żeby y, zaczynając nagrywanie, y, poczekać cicho, w zupełnej ciszy przez kilka, kilkanaście sekund nagrać sobie tak zwaną próbkę ciszy o co z tą próbką ciszy chodzi w Audacity, gdy wczytamy nasz, yy, nasz podcast, nasze nagranie yy, zaznaczamy sobie taką próbkę ciszy na samym początku ścieżki dźwiękowej, czyli po prostu taką prostą kreskę, bez żadnych tam yy, Be, be, bez zaznaczania niczego co już obejmuje głos wchodzimy gdzieś tam w efekty dajemy redukcję szumu i za, i po, za instrukcją w ciągu 5 sekund sobie odszumiamy całą całą ścieżkę i to brzmi już naprawdę fajnie nie wiem czy mnie słychać ponieważ czat stanął, stanął w miejscu i, i się okazało że twoja stara to Aldona witam cię Aldona. Powiedzcie mi, czy jest mnie dobrze słychać, ponieważ, nie wiem, czat umarł, nic się nie odzywacie, albo okazało się, że poszliście sobie, ponieważ nie było y, krawca. A co ja tutaj robiłem dzisiaj? Dzisiaj tak w zasadzie siedziałem, miałem w planie zabrać się za y, nagrywanie Andronów, profesora Leniucha. Hmm... To będą, to będą duże duże y, du, du, duże Androny krawiec mi tutaj feedback podrzucił, że bardzo dobrze Cię słychać, dziękuję krawcze y, tak, Androny, które mam w planie nagrać będą y, w zasadzie bardzo takim, wydaje mi się, pożądanym tematem tutaj w, dla dla y, Etama i wszystkich, którzy Chcą, yy, chcą troszkę posłuchać o socjalu, o opiece medycznej, o opiece socjalnej w Irlandii, o tym, jak to tu wygląda. Czasem, czasem yy, mam wrażenie, że niektórzy troszkę przekolowują. Yy, przepraszam, czasem zapominam słów polskich. Nie wiem, staram się nawijać, nawijać jak najlepiej mogę po polsku, ale czasem czasem już jakieś słowa zabraknie. Yy, jak, jak cudownie jest na tym socjalu a to wcale nie jest tak i będę starał się Wam opowiedzieć o tym co socjal z nami robi jeżeli się na nim za długo siedzi ale również powiedzieć o tym jak w fajny sposób zabezpiecza to, że nie trzeba się martwić co będzie pierwszego, następnego miesiąca szkoda, że ja nie, mam, nie mogę zrobić sobie przerwy muzycznej Muszę nad tym popracować z potrzebą, żeby mi tutaj podrzucił jakieś rozwiązanie, żebym mógł sobie chociażby łyknąć wody, którą sobie na szybko przygotowałem tutaj i, i co? I gdy już będę, będę miał taką opcję, żeby y, puścić Wam przerwę, tej przerwy jakąś muzyczną, wtedy będę mógł się na chwilę oderwać od komputera. Ja sobie tak właśnie przed chwilką, zanim napisałem do was na czacie Dzień dobry, moje kochane nocniki i nocniczki <coughs> Czytałem sobie właśnie wiadomości z Formuły 1 Ponieważ fanatykiem jestem Formuły 1 yy, O czym wie potrzeba Często z potrzebą tam wymieniam jakieś informacje na ten temat Nie wiem, czy są wśród was jeszcze kibice Formuły 1 jeżeli są, możecie dać znać też na, na czacie, ale do tej pory nie daliście mi znać czy co sądzicie o pomyśle Maxa na audycję anglojęzyczną. Nie wiem jaki, jaki procent słuchaczy nocnego radia jest, że tak powiem co najmniej dwujęzyczna, że potrafi spokojnie po polsku i płynnie po angielsku słuchać audycji fajnie by było, ponieważ byłoby to ćwiczenie zarówno dla prowadzącego Maxa, jak i dla osób, które y, by tego słuchały. Ja na przykład bardzo lubię y, słuchać audycji. Ogólnie tak się zaczął, za, za, zacząłem uczyć języka angielskiego od tego, że słuchałem audycji radiowych w RT 2FM. Oni mają, jeżeli macie możliwość, a macie możliwość, Wystarczy wejść na stronę rte.ie, wybrać sobie drugi kanał i muszę przyznać, że oni mają genialny, genialny akcent, jeśli chodzi o Irlandię. Ja bardzo, bardzo dużo słuchałem radia i jakoś wyłapywałem zwroty, wyłapywałem zdania, starałem się łapać tego angielskiego jak najwięcej. Niestety blacha, blacha mi tutaj na, na Skype'ie pyta, czy to teraz leci offline w NR. Nie blacha, to leci online. Profesor Leniuk na totalnym, spontanie został wywołany do mikrofonu, postawili go przed mikrofonem i powiedzieli gadaj. No to gadam. Yy... No i nadal zero feedbacku na czacie. Nie wiem, tam... Blacha, czy to ja nadaję ze swojego Skype'a, nie, nie nadaję blacha z mojego Skype'a, nadaję z broadcast myself. Nie mogę czytać niestety wiadomości od ciebie, bo się rozkojarzam zupełnie. Um, I wybił, wybił mnie blacha trochę z wybił, wybił mnie blacha trochę z rytmu. Natomiast nasz nocno radiowy admin lata po czacie i zadaje ciosy krzycząc Adia <grywka> Brawo krawcze, brawo! Tak, do czego, do czego... O, Krawiec napisał, że audycja po angielsku... No to on se nie posłucha. Znaczy... Yy, Krawiec pisze, że trzeba byłoby sprawdzić, ile chętnych, ile chętnych jest ludzi do słuchania i że zapytał o to w poniedziałek no widzisz, yy, krawcze, ja pytam i nikt się nie zgłasza może ty będziesz miał lepsze moce ja jeszcze jestem za, za świeżak tutaj żeby żeby, że, żeby konkurować z tobą na ilość słuchaczy ale Radek z brzegu napisał totalnego hita, może być i po angielsku, ale żeby było z dubbingiem to jest dobre, to jest dobre Zobaczymy, zobaczymy, co Max wymyśli. Pytałem go ostatnio, mówi, że już jakieś tam materiały ma. No ale chce wypaść chłopak dobrze, więc dajmy mu czas. Nie wiem, jak się nazywa ten użytkownik, który ma liść marihuany, ponieważ nie ma go teraz z nami na czacie, ale zgłosił się Etamowi, że będzie, będzie chciał nagrać pierwszą audycję z serii etam poprawnie jeśli się mylę ale to chyba było sami o sobie czy sami sobie robimy dobrze coś w ten sens słuchałem słuchałem właśnie tej audycji jak szedłem do szpitala jako tłumacz i idąc sobie właśnie z chaty do szpitala słuchałem, słuchałem audycji etama etam w ogóle muszę powiedzieć rozwalił mnie ostatnio swoimi audycjami trzygodzinnymi podczas których ja nie wiem jakim cudem dawał radę nadawać gadając zupełnie o niczym je. Yy. radyk z brzegu mówi no dobra może być z napisami no to, no, no to max przed tobą jeszcze produkcja napisów do audycji jak już zrobisz audycję po angielsku to tutaj jest zapotrzebowanie na polskie napisy pod audycją yy. tak nocne radio admin, czyli nasz drogi kochany krawiec yy, stwierdził, że etam działa uspokajająco i kojąco i to jest fakt, że nawet na niebotycznym, niebotycznym nerwie puszczamy etama, który właśnie idzie ze swoim maksim zrobić kubkę albo opowiada o tym jak wiruje mu pralka i co ciekawe potrafi fajnie o tym nawijać Słuchasz w momencie, jak Etam puścia jakieś pranie i tuma, i opowiada swoje te farmazony, jak to bardzo kobiety są nikomu do niczego niepotrzebne. Rozbawił mnie tym tekstem, gdy powiedział, że... Jak on to powiedział? Że jeszcze kilka robotów i kobiety nie będą nam już do niczego potrzebne. Ja się zastanawiam Etamie, czy twoje kobiety to słyszą i co na to twoja córka? A z tego co wiem, trenuje krawmagę i może być niewesoła. Nie wiem, jakaś taka cisza, tylko Radek z brzegu i krawiec są na czacie. Chociaż pokazuje mi, że jest nas tutaj 16 osób. Etam, adwokat, Grzesiu, możecie się odezwać śmiało. Komentujcie. Albo rzucajcie tematami. Ja będę się do nich jakoś odnosił. Yy... Jacek Blacha do mnie napisał, że chętnie by się przyłączył do rozmowy ze mną na antenie, ale to jest niemożliwe. No jest niemożliwe, ponieważ wybrałem sobie taki sposób nagrywania, że będę sobie streamował na wzór etama. Wzór etama jest taki, że streamujemy, a nie odpalamy żadnych skapeów, żeby nikt nie dzwonił, przynajmniej nikt się z nami nie będzie kłócił. No i jest w tym jest w tym sporo prawdy. Możemy sobie nawijać, nawijać. Co prawda na czacie ktoś może napisać swoją opinię, ale nikt jej nie pozna, oprócz tych osób, które w tym momencie ją przeczytały. Więc ma to swoje plusy, ma to swoje plusy. Tak, <śmiech> szykowałem się tutaj dzisiaj na słuchanie jakiegoś spoilera. Powiedz mi przynajmniej nocne radio adminie, kochany Krawcze, o czym dzisiaj chciałeś ponawijać? jeżeli miałeś jakiś temat. Furiat, furiat, gorąco Ciebie też witam. Tak, jestem dzisiaj na zastępstwie za krawca, który nam się pochorował, boli go gardło i nie może gadać. I wcisnął mnie tu. Wcisnął mnie tu, po prostu w, w zbut, zbuta mnie do pokoju w, w, w Ten wpędził, dał mikrofon do ręki i mówi, nadawaj. To mówię, dobra, spróbuję, coś tam ponawijam. A i tutaj się wydało, tutaj się wydało, krawiec nam tu ściemnia, że jest chory, gardło boli, a teraz się okazuje, że nie miał o czym powiedzieć, nie miał tematu. Może po prostu powiedz, yy, Leniuch, jakie filmy lubisz, czy coś, co ciekawego ostatnio oglądałeś. Tak, no to ja wam powiem, że niestety no, nie jestem zbyt zbyt w temacie filmów ponieważ oglądam ich wybitnie mało praktycznie nie oglądam nie oglądam filmów w ogóle nie oglądam filmów w ogóle przepraszam rozkojarzam się tutaj tutaj na, na czytaniu czata nie oglądam filmów w ogóle oglądam seriale seriali które oglądamy z Madziuszką, oczywiście moją kochaną, którą z tego miejsca pozdrawiam są to Wikingowie oczywiście Gra o Tron a ostatnio oglądaliśmy genialny serial, który wam polecam Escobar o, jest genialny po prostu co jeszcze? No, ja oglądam taki dla nerdów serial Silicon Wallet o startupie, który w Dolinie Krzemowej powstawał, jak ktoś ma ochotę yy, bardzo fajna yy, fajny serial o, jakby to powiedzieć w perypetiach grupy programistów którzy próbują w tym w tej Dolinie krzemu, Krzemowej zaistnieć no i mój ukochany ulubiony yy, tak właśnie Radek Brzeg, dziękuję Ci bardzo Narcos, a nie Escobar właśnie Dzięki Ci serdeczne, Radku. Zapomniałem, zapomniałem zupełnie, że faktyczny tytuł, tytuł to jest Narkoz. Ja tak szczeliłem tym Eskobarze, ponieważ to jest o Eskobarze historia. A my tak z Mariuszką w ogóle nie gadamy na ten temat, seri na, o tym serialu. Właściwie, że Eskobar, Eskobar, no i tak mi się jakoś zapamiętało. Dziękuję Radku z brzegu. Co chciałem powiedzieć jeszcze z takich ogłoszeń? Y Y, około radiowych, to muszę powiedzieć, że dostałem swoją pierwszą dotację i to taką dotację na Browara. Mój żebrotronnik zasłużył na to, żeby mu przedłużyć żebro... Y, ten. <śmiech> Jak powiedzieć, ży ży życie na kolejne... na kolejne, y, na kolejne mm, audycje. Dostałem tą dotację od kogoś, kto się przedstawił z imienia i nazwiska dziękuję tej osobie bardzo wysłałem do niej zapytanie na facebooku jak, jak mogę ci podziękować, czy masz jakąś psywkę na naszym czacie, niestety jeszcze nie otrzymałem, nie otrzymałem wiadomości na ten temat więc póki co zachowam zachowam y imię, znaczy w sumie ksywkę, ja mówię imię i nazwisko tej osoby dla siebie, ale bardzo dziękuję, piwko wypite, twoje zdrówko. Ogólnie zdrówko wszystkich nocników. A jeżeli chcecie nocniczki wesprzeć nocne radio, to wczoraj krawiec dodał y, numer konta, więc teraz można, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wesprzeć radio y, PayPalem, y, bitcoinami. Nie wiadomo jak to się robi, chyba tylko ta dzisiejsza młodzież wie, wie o co w tym chodzi, bo ludzie mojej daty, w moim wieku to już nie ogarniają, takich, nie ogarniają takich tematów. No i numer konta bankowego, który podał nam, który podał nam wczoraj krawiec. Nocne radio napisał, że leniucha ma profesora. Tak, wziął mnie tutaj na etat. Co prawda, póki co robię za cacy-cacy, ale dobrze, szkole, szkole sztukę mówienia, nawijania w zasadzie postawiony tak bez tematu. Co, coś tam mogę ponadawać. A Pytaj jeszcze stwierdził, że bitcoinami to płacą tylko hakerzy. Ja nie wiem, jak to z tymi bitcoinami jest, ponieważ często... Y, często y, słyszy się, że wesprzyj tu coś y, bitcoinem zapłać tam gdzieś bitcoinem albo załóż sobie profil bitcoinowy ja wam powiem, ja tego nie ogarniam ja jestem informatykiem z wykształcenia jednym z moich wykształceń jest informatyk no i powiem wam, ja tego nie ogarniam, kiedyś słuchałem audycji bajta, naszego drugiego bajdittera w której rzucił nazwę aplikacji nie pomnę tej nazwy teraz zainstalowałem i była opcja, że chciałem sobie kupić zamienić tam yy, kilkadziesiąt kilka, kilkadziesiąt może euro na te bitcoiny czy jakieś tam części tego bitcoina bo sam bitcoin jest dość drogi jako je, jeden bitcoin no i poległem powiem wam dlaczego no, Ile można czekać na zrealizowanie transakcji? Jeżeli ja chcę kupić dajmy na to mam teraz euro potrzebuję kupić dolary to idę do kantoru i robię tam transakcję w ciągu 20 sekund W przypadku bitcoinów skończyło się to na tym, że czekałem kilka godzin aż ten cały blockchain czy te wszystkie jakieś parametry zaakceptują tą moją transakcję w końcu sobie w końcu sobie odpuściłem skancelowałem tą transakcję próbowałem jeszcze później raz, pomyślałem a może jakiś gorszy sygnał czy coś, nie, nie, nie, nie, nie, to nie jest dla mnie ja nie wiem nie wiem na jakiej zasadzie y, może to działać w biznesie, rozmawiałem kiedyś o tym z, z byditerem. nie mam pojęcia jak to może działać dla biznesu, gdzie biznes typu kawiarnia mówi ok akceptujemy bitcoiny, No przecież Między, pomiędzy płatnością a otrzymaniem kubka z kawą, to trzeba byłoby tam czekać na ten kubek z kawą co najmniej z 2-3 godziny. No to nie jest. To, to nie, nie jest to wygodne. Może oni coś tam kiedyś zrobią, chociaż wątpię. Zresztą słuchałem dzisiaj też archiwalnych nagrań podcastu dekompresora i tam w jednym z podcastów było właśnie o bitcoinie, że jakaś ogromna, ogromna giełda bitcoinów została zaatakowana przez hakerów, tam zostały te bitcoiny wykradzione no i koniec końców giełda się zamknęła i teraz jest takie pytanie czy czy ten nasz co oczywiście wy, wywołało tam mniej więcej spadek wartości bitcoina o 1 trzecią i teraz jest takie pytanie, czy ten Bitcoin jest tak bezpiecznym pieniądzem ja rozumiem wolnościowców do których sam się poniekąd zaliczam ale wydaje mi się że jednak ten Bitcoin jeszcze nie teraz, wiem narażę się wam te, y, tymi słowami jednak wydaje mi się że na Bitcoina jest jeszcze za wcześnie, może trzeba jakoś usprawnić mechanizm prędkości, płatności tym Środkiem płatniczym? Nie, nie mam pojęcia. E... Patrzcie, co wy tutaj na czacie piszecie. Przechodzi mur, akurat napisał. Witaj, prof. Witaj, przechodzi murze. E... Furiat w swoim, w swoim stylu pisze do kogoś: bujej się. Sklej babce pieroga. Ja, ja naprawdę. Ja naprawdę nie wiem furia, o czym ty piszesz. Yy, pytaj miesz, profesor, podmuchaj mi do prawego kanału. Nie wiem, pytaj mi o co ci chodzi. Może był jakiś tam. Wiecie co, yy, mam telefon mniej więcej na wprost siebie. Powinno być OK, ale może czasem gadam bardziej na prawo na lewo, żeby widzieć, co się dzieje na laptopie. Przepraszam. I o czym ja mówiłam? Tak, tak, tak, pytaj Mierzu, mam przejście między kanałami jak groszą głową, bo y, musiałbym po prostu siąść stabilnie, a nie miałem czasu się przygotować. Zostałem wsadzony przed mikrofon i postraszony przez krawcę, że jak będę potrzebował na to 20 minut, to sobie pójdziecie, więc musiałem skleić to wszystko w 5. Tyle co policiałem jeszcze po kubek wody, żeby zwilżyć przynajmniej usta, jak mam już nawijać tak, e, czy są czy są, bo widzę, że pojawiło się teraz więcej osób czy jest jeszcze ktoś z was, mógłby się odnieść co myśli na temat je, e, audycji w języku angielskim którą chce przy, przygotować dla nas e, Max bo znamy, znamy już e, zdanie Grzegorza i e, nie, Radka z brzegu i e, Krawca a co myślisz o tym furiacie? Przechodzi mu, że Furiat pisze, że jest za, więc już mamy ju, już jest troszkę troszkę do przodu ogólnie ja tak policzyłem, że około 10-11 osób na pewno byłoby za Przeciw, Przechodzimur dodał, że very Haraszo. No, krawcze krawcze, to teraz na, tobie, teraz na tobie spoczywa nauka języka angielskiego, żeby zrozumieć o czym my tu będziemy gadać może będziemy spiskować? Nie, spiski zostawmy na piątkowe bajania o północy. Zresztą czytałem wczoraj... O, i dostałem tu właśnie wiadomość od Jacka Blachy, że on również chętnie by posłuchał. Niestety Blacha pisze do mnie na Skype'ie. Blacha, czy chcesz wejść na czad radia? Daj mi znać w... w wiadomości, a może coś z tym zrobimy. Tak, czyje... Hm. Twoja stara napisała, że to jest Aldona, yy... ale dopisała też, że może liczyć głosy. głosy. Blacha mi napisał, że będzie awantura. No to niekoniecznie Blacha będzie awantura, jeżeli... Będzie, będzie ten. Zróbmy tak. Spróbuj i baw się dobrze. E, tylko, tylko, tylko, tylko. O! Nie mogę. Nie mogę, nie mogę tego ściągnąć. Hmm. Przepraszam cię, blacha. Niestety, wewnętrzny kodeks, pod którym praktycznie powstał w bólu jest taki, że nie mogę ściągnąć tego bana, którego nie dałem ja. Został udzielony przez Zenona i do momentu, jak Zenon tego nie odblokuje, niestety ja nie mogę, umów umówiliśmy się między administratorami tutaj, że ten, kto daje, tylko ten może ściągnąć, nikt inny. No, takie zasady. Ponieważ wcześniej było tak, że my dawaliśmy bany, ktoś tutaj ściągał, krawiec, <śmiech> i... <śmiech> I, się, i, i, i wychodziły, wychodziły później krzywe sytuacje. Więc teraz jest tak, że ten, kto daje, ten ściąga. Nie chce, nie chce. Yy, nie, nie chce mieszać. Co, co wy tu do mnie piszecie na czacie? Przychodziło, pisze, że będzie dzisiaj wino tylko. A Etam właśnie zaraportował, że okno zostało posklejane. E, niestety nie mogę wam przeczytać wiadomości, które dostałem teraz od Blachy. Blacha, dziękuję ci bardzo, ale nie pisz do mnie takich wiadomości na Skype'ie, kiedy staram się nawijać coś na antenie, ponieważ jest to lekko rzecz, więc rozpraszające. E, a Etam skończył właśnie remont. Etam wysłał dziewczyny na wakacje. Etam poprawnie, jeśli się mylę, ale wysłałeś dziewczyny na wakacje do Japonii, tak? Czy one już wróciły, czy nadal tam siedzą? E, ponieważ Etam e ostatnio raportował, że musi... Etam mówi, że one się same wysłały się. Są w Kyoto obecnie, a et, Etam jak to mężczyzna w domu wziął się za remonty i remontuje. Z tego co, za, co nam oznajmił to ma przeszczelone drzwi, szyby, gdzieś mu tam kapało pod zlewem i mówił, że musi się za to wziąć. No to powodzenia Etamie w remontach. Co jeszcze bym do was ponawiał? Pytałem czy są wśród was jacyś fani formuły pierwszej? królowej sportów motorowych jeżeli są to czy macie jakiś swój ulubiony zespół czy macie jakiegoś ulubionego zawodnika no ja mógłbym nawijać o formule pierwszej jak najęty ale jedynie chyba z potrzebą z którym, z którym już French slangiem jedziemy o co nam chodzi wszyscy, wie, wszyscy yy, fani formuły 1 wiedzą muszą wiedzieć, co się dzieje za kulisami, co się dzieje w padoku ja, jakie są rozmowy kto z kim, tak naprawdę Formuła 1 żyje swoim życiem, ma swoje, ma swoje drugie życie i jest to naprawdę bardzo ciekawy sport, a Przechodzimur napisał F1 to, to lipa moment, moment Przechodzimur ban, ok Przechodzimur już nic nie będzie pisał żartowałem tak oczywiście przechodzi murze chciałbym wiedzieć dlaczego dajesz dlaczego F1 to lipa twoim zdaniem no przechodzi mu. szybciej, szybciej cała antena na to czeka żebyś się wypowiedział ale nic nie piszesz ja na przykład mam tak, taki dziwny syndrom i mogę wam o tym powiedzieć e, zawsze jest tak, że jaki kierowca nie byłby dodam e, tylko jeszcze od przechodzimura, że liczą się tylko bolidy, nie zgodzę się z tym, nie zgodzę się z tym przechodzi, może gdybyś posiedział e, posiedział troszkę dłużej, pooglądał ten sport posłuchał o co w tym chodzi to byś się dowiedział, że jednak ten kierowca to nie tylko te 5%, aczkolwiek twierdzę, że gdyby dać bolt Hamiltona lub obecnie Bottasa, na przykład Maxowi Verstappenowi, czy chociażby Oconowi, który w ostatnim wyścigu pokazał: O, pazur! No, działoby się, działoby się. Przechodzimy, zaznacza, że oglądał formułę 3 sezony. No to ty oglądasz formułę 3 sezony, a ja oglądam formułę 33 sezony. Może nie 33, chociaż już pewnie tam jak leżałem w jakimś wózeczku, co słyszałem jak przelatywał przelatywał Bolid gdzieś co niedzielę albo co drugą w telewizji. Co chciałem dodać? Zacząłem o czymś mówić. Yy. Aldona niestety nie, nie, nie, nie, mo nie mogę przeczytać tego, co napisałaś, ale napisała o naszym, znaczy nie naszym, ale o pierwszym kierowcy w Mercedesie. Tak powiedzmy to, yy, używając pewnego szyfru, że jest to bardzo atrakcyjny mulat. Aldona, Aldona, grzesznico. Yy. Tam nie, nie ma opcji dzwonienia. Wiesz dlaczego? Bo ja chcę nadawać sami, nie chcę, żeby się ktoś ze mną kłócił. Dlatego wybrałem Broadcast Myself do nagrywania na żywo, High QMP3 Rekordera do nagrywania w offline i teraz mogę sobie tylko czytać czat. Co w sumie troszkę rozkojarza? Yy przechodzi murze. To nie jest tak, że biorą wszystko. Gdybyś oglądał teraz yy, wyścigi z tego sezonu, to wiedziałbyś, że rozegrano dopiero kilka wyścigów, a walka między Ferrari, a walka między Mercedesem no idzie na noże. Tam już są żyletki. Piękny sport. Powiem Ci, że ja ostatnio w czasie ostatniego Grand Prix to praktycznie darłem się do telewizora, co mają teraz zrobić. Jest bardzo, bardzo... To nie, to nie są ostatnie dwa czy trzy sezony, kiedy po prostu wyjeżdżał Mercedes i zbierał wszystko. Oj, to się, to się już skończyło. I teraz zacięta rywalizacja między Hamiltonem a Wetelem. i uwaga, uwaga, Vettel tutaj prowadzi w klasyfikacji obecnie, a... A Hamilton go goni, zanim jeździ Botas. Botas, który okazał się genialnym kierowcą, jak na zastąpienie, jak na wejście do y, teamu Mercedesa. Y, oczywiście dla niewtajemniczonych w miejsce y, miejsce <śmiech> y, Nico Rosberga, który po wywalczeniu tytułu mistrzowskiego w zeszłym roku stwierdził, że udaje się na emeryturę, jeśli chodzi w jeden, i teraz już tylko wpada gościnnie na wyścigi, przeprowadzić jakiś wywiad jest ciekawie, jest ciekawie dzieje się w środek stawki też jest fajny dzisiaj na przykład czytałem, że Force India rozważa zmianę nazwy ponieważ szukają również Sponsorów z całego świata nie chcą się ograniczać tylko na Indie, a niestety nazwa Force India kojarzy się bardziej z Indiami. Przez to, przez to mają takie jakby, jakby psychiczne, psychiczne y, ograniczenie powstaje u sponsorów. Tak. Y, ale czytałem też, że y, jest szansa na to, że Kubica, uwaga, uwaga, Kubica może coś tam powalczyć jeszcze w formule pierwszej yy, nie jest to w żaden sposób wiążąca decyzja ale odbył jakieś testy w ekipie Renault no i zapowiada się że chłopak naprawdę daje radę chłopak rosły facet daje radę no i przepraszam musiałem się napić ale naprawdę mi już troszkę zasło i i zobaczmy, może dadzą mu szansę może na początek jakiś kierowca testowy a może od razu jaką we, wejdzie do bolidu i będzie się ścigał, ciekawy jestem ja byłem okropnie zły, okropnie byłem zły na, na Roberta, bo no, za, zawsze byłem jestem, będę Polakiem mimo to, że mieszkam już 11 lat w Irlandii, jeszcze rok w Stanach sporo, ale zawsze tam gdzieś yy, zawsze tam gdzieś ten serce polskie jest przy, przy Polsce, przy może nie przy samym kraju, ale przy takich sportowcach po ogólnie za krajem to mi się w, w ogóle nie tęskni strasznie mnie drażni, jak słucham ludzi, którzy tam opowiadają po, a w Polsce to, a w Polsce tamto a w Polsce o wam to a masz w planie wrócić do Polski? Nie, w życiu, w dupie mam Polskę. No bo po co się tym przejmujesz? Nie chodzi o to, tylko ja się zastanawiam, po co ci ludzie się tak napinają, kłócą, zwłaszcza ci, co nigdy nie mają w planie wracać. Kłótnie, PiS, bo o, nie wiadomo co. Ludzie. Ale już wiem, do czego, co wam chciałem powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć o o tym, ja mam jakiś taki feller w sobie nie, nie wiem jak to nazwać ale mam tak, że jak kibicuję jakiemuś zespołowi albo tu jeszcze gorzej, jakiemuś kierowcy to taki kierowca zawsze yy, zawsze yy, przegrywa po, po jakimś czasie i teraz spadłem na pomysł ponieważ yy, chciałbym żeby w tym roku, jeżeli się to uda, Fettel zgarnął mistrzostwo, nie dlatego, że jakoś wybitnie yy, nie lubię Hamiltona, Hamiltona po prostu zapamiętałem z tych lat, kiedy stroił te swoje fochy i nie czuję z nim takiej jakiejś więzi Seba jak wyjdzie i ogólnie zaczyna tam swój wywód do, do kibiców po wyścigu czy w, gdzieś w padoku zawsze jest jakiś taki uśmiechnięty zawsze się fajnie go słucha to samo Daniel Ricciardo, czy właśnie Bottas, czy Max Verstappen, oni jakoś tak fajnie potrafią, a czy jeszcze w zeszłym sezonie Nico Rosberg, a z Hamiltonem mam ten problem od lat, że ja nie słyszę jego, on jest tylko, on jest tylko yy, tubą, która mówi to, co PR mu przygotował, yy, tam ekipa od Piaru i ten gość nie brzmi dla mnie naturalnie, co co, co, co sprawia, że jeszcze jak sobie przypomnę, jak rzucał tymi kierownicami, gdy mu coś nie wyszło, strzelał te swoje fochy mimo, że jest genialnym kierowcą mimo, że jeździ w genialnym teamie Mercedesa mimo, że no jest niesamowity nie jestem w stanie mu kibicować po prostu jakaś taka wewnętrzna zadra mi siedzi i mówi że no przestań że pewnie znowu o coś walnie focha no i w sumie Dlatego Mercedes yy, yy, dlatego Mercedes wybrał takiego Botasa jako tego przysłowiowego numer dwa kierowcy w, yy, w Mercedesie, bo Botas jest w pewien sposób ugodowy i wiedzą, że nie będzie Hamiltonowi robił jakichś większych problemów. Yy. Nie tylko odpowiada to, że pan Hamilton pomaga zwierzakom, napisała Aldona. Yy... Wiesz, Aldona, no to nie jest jakiś wybitny wyczyn pomagać z Każdy z nas może i każdego do tego zachęca. To, to, że gość, który tam ma miliony miliony euro czy funtów wrzuci tam na jakąś kampanię. To jest właśnie bardziej piarne. No, nie wydaje mi się. Znaczy ja nie zarzucam tego, że on robi to dla Piaru. Chodzi o to, że nie wiem, oczywiście, że wetel też ma swoje jakieś y, widzi mi się, i wszyscy pamiętamy, wszyscy fajni tego sportu pamiętają, że y, sytuacje sprzed y, zeszłego sezonu, kiedy wetel był strasznie oburzony, jak kierowcy, tam nie zjeżdżali przy niebieskich flagach albo że zmieniali tor jazdy nieprawidłowo w czasie gdy się ich chciało wyprzedzić no i FIA wprowadziła w, w połowie tam mniej więcej sezonu zeszłorocznego e, czyli 2016 ograniczenie, że nie można pewnych manewrów wykonywać no i okazało się koniec końców że jedynym ukaranym który został za takie manewry był sam, sam, sam Sebastian Vettel także tu go, tu go tu tugo, tugo kara spotkała Aldona napisała, że rujnuje jej wyobrażenia Dla, dlaczego, dlaczego Aldona, powiedz mi dlaczego Ym, a tam zadaje pytanie ciekawe, czy w formule pierwszej możliwy jest doping powiem ci Etam tak rąk sobie urwać nie dam palca sobie obciąć nie dam ale tak za paznokieć paznokieć bym sobie może i obciąć dał że raczej nie jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że ci goście to są atleci oni mają niesłychaną kondycję. Wielu z nich y, nie jeździ tylko w formule pierwszej, ale również uprawiają triatlon y, biegają jeżdżą na rowerach, pływają są na YouTubie dostępne filmiki z tego jak trenują kark chociażby, ponieważ dla karku no Formuła 1 jest bezlitosna, są specjalne ćwiczenia, gdzie oni mają taką opaskę założoną na głowę i z obciążeniem ją albo podnoszą obciążenie z ziemi, albo naciągają tą opaskę, która jest też pod obciążeniem żeby ćwiczyć mięśnie karku ponieważ no to nie, nie jest taki łatwy sport. Wielu się wydawało i to chyba było w top gierze. Tak to był chyba y, Richard Hammond, który też taki, y, takim błęczucznym tonem powiedział, że a tam jeżdżą sobie w kółko i zarabiają miliony, albo on tego nie powiedział, tylko chciał przetestować. W każdym razie dostał bolit i to chyba w formuły jakiejś trzeciej. Y, co samo prowadzenie bolidu i utrzymanie go y, na chodzie, żeby, żeby działał, nie zgas to już jest sztuka, ponieważ takie bolidy nie jeżdżą z prędkością y, z prędkością zwykłego samochodu, tylko tam 200-300+, plus, żeby opony się fajnie trzymały, temperatura, hamulce, cała reszta, to, to, to nie, nie, nie jest dla byle kogo. I prędkości, przeciążenia, jakie tam są, znajomość, torów. Yy, ha, powiem wam, szacun dla kierowców. Grzesiu napisał na czacie, Myślę, że w Formule 1 nikt by sobie nie zawracał głowy farmako farmakologicznym dopingiem, bo nie miałoby to dużego wpływu na wyniki, a ryzyko wpadki zawsze jest. Ja nawet sobie, Grześku, nie wyobrażam szczerze, jakby taki doping miał wyglądać psa z amfetaminą, no bez przesady. <grych> ja, tak jak mówię, bardzo lubię oglądać Formułę 1, jest to... Na przykład nie rozumiem ludzi, oj, tutaj się wam narażę pewnie, kibicom piłki nożnej, ale ja nie ogarniam ludzi, którzy oglądają piłkę nożną i się tym fascynują. W ogóle. Ponieważ... Wychodzi kilkunastu gości z każdej drużyny i kopią w balon, próbując go wbić do, do, do, do potężnej bramki. No to już dużo bardziej wolę golf, który wymaga precyzji jakiegoś... No nie ma tam aż tyle przypadku, co w piłce nożnej. Eee, tam dodał, że skoro boli kark, to pin mogły być i buprom. Oj, tam etam, jak ty mało wiesz o tym, co to jest, bulkarku. karku. Um, Lukacjusz, Lukacjusz, co ty tutaj piszesz? Dopytaj tam na czacie, czy jest dzisiaj audycja hiper, ale o co chodzi? Ja nie wiem. Ja nie wiem, ale też chyba powoli będę kończył, ponieważ troszkę, troszkę, troszkę mi zaczyna zasychać, Pół kubka wody już wypiłem. Macie jeszcze jakieś pytania? Chcecie coś dopowiedzieć? Chcecie o czymś porozmawiać? Na pewno będę musiał zorganizować zasilanie dla mojego telefonu. Ponieważ... a Nie ma jeszcze tragedii. Ym... <śmiech> Przechodzimur dodał, że kierowcy Formuły 1 powinni jeździć autami, na które mają wpływ mizerny chyba chciał powiedzieć um, nie jest tak można sobie zobaczyć to bolid, bolid formuły pierwszej to nie jest samochód jako taki to, tego nie można y wiecie, po, porównać do zwykłego tam auta nawet bardzo szybkiego Mercedesza, jakiegoś AMG czy czegokolwiek innego to są tak precyzyjne maszyny Niesam, nie, nie, nie, niesamowite konstrukcje Ostatnio dostałem wiadomość Bodajże od potrzeby Który wysłał mi informację ile kosztuje Przednie skrzydło Przednie skrzydło do Bolidu To ja się złapałem za głowę Ale niestety już Nie, nie pomnę tej sumy czy to było 25 czy 250 tysięcy Funtów to w ogóle wymyśla takie kwoty, to znaczy ja mam, ja mam swoją teorię na to teoria jest taka, że to, to musi być dużo tańsze bo ja nawet drukując to w 3D yy, o kurde tego się nie wytnie przepraszam, no i znowu znowu ten troll będzie marudził, no ale mniejsza z tym yy, drukując to nawet w 3D w życiu bym się nie zbliżył do tych yy, kosztów Chodzi chyba o to, że jak się pojawiają nowe teamy, które jednak nie mają ogromnego budżetu, to jak się dowiedzą, ile kosztuje taki front, front to przednie skrzydło w bolidzie, no, no, no to sobie dają siana, prawda? Bo jednak takich przednich skrzydeł to trzeba mieć spory zapas, już nie mówię o bolidzie. Jakby ktoś się interesował, jest możliwość jest możliwość zobaczyć jak wygląda bolid Formuły 1 w przykroju. Oglądałem kiedyś filmik, jest na YouTubie zrobiony, po prostu przekroili wzdłuż Bolit i jest pokazany jak on wygląda, gdzie, gdzie jest elektronika, gdzie jest radio, jak to wszystko jest ładnie poupychane, gdzie jest zbiornik paliwa, no a o samym kokpicie, który jest bardzo niewygodny, tak się wydaje, że o, siądą, pojeżdżą, jest okropnie niewygodny Bolit Formuły 1. Etam dodał, to dlatego się nazywa Bolid, bo kieszeń boli. Mi boli tupa. Yy, pewnie tak, Etamie. Szkoda, że nie ma dzisiaj z nami potrzeby. Potrzebo, powiedz, czy jesteś? Może wejdziesz tutaj z jakimiś. Patrzę na szybko. Mm -mm. Nie ma z nami potrzeby, który mógłby ze mną tutaj porozmawiać troszkę chociażby przez czad na temat formuły pierwszej. Jeszcze byśmy z wami, wam troszkę przybliżyli ten sport. Ponieważ dzisiaj miał być spoiler, a ja nie oglądam żadnych filmów, pomijając Star Warsy. Jestem tak nudny, że masakra. Oglądam tylko Star Warsy, które wypuszczają teraz raz, do roku. Które Star Warsy się Wam najbardziej podobały? Już nawet nie pytam, czy, czy stare, czy nowe, czy przebudzenie mocy, a może Water 1, czy Water 1. Tylko ogólnie tak... Albo właśnie, który z odcinków najbardziej się wam podobał i dlaczego? Etam Ed, ma to swoją teorię, że to tak to jest w sporcie, że są zawody i zawodnicy. A dlaczego? Bo poza zwycięzcą wszyscy inni są zawiedzeni. Więc zawodzy. No, no, kolej, kolejny z logicznych... Y z logicznych, kolejna z logicznych myśli Etama, Etam, a powiedz ty mi tak, nikt nie słucha ty tak, serio z tymi kobietami będziesz tego szowinista zakładał, czy ty tak się z nami tylko droczysz, no bo jak tak patrzę i patrzę, no to ty jednak dobry chłopak jesteś, coś tam o tą córę dbasz wychodzisz jak dobry tata, gdy wraca tam nocą po jakiejś imprezie piwko to kupisz, a taki jesteś... O, ho, ho, nie widziała go. Taki szowinista. Ale ja się ostatnio śmiałem. Etam napisał, tak, za jakiś czas, bo trzeba dopłaty dostać jak feministki. tam się ostatnio zdenerwował, bo feministki rządzą wszędzie i tam stwierdził, że jako szowinista on chce też też chce się dorwać do tego tortu też będzie chciał brać dotacje i też będzie chciał protestować nasze męskie prawa ja się pod tym nie podpiszę co Etam mówi, ale rozbawił mnie ostatnio bardzo y, tym, że jak, jak to na gdzieś jakimś zebraniu czy to było na zebraniu Etam, poprawnie jeśli się mylę, powiedział, że y, trzeba podzielić obowiązki porówno, gdzie kobiety powinny gotować, przynieść i zabrać, a facet powinien zjeść, beknąć i ocenić. Powiem wam, nie, no, miałem dobry polew, miałem, miałem dobry polew z tej jego oceny. E, nawet przedstawiłem to mojej Madziuszce. Madziuszka tak się na mnie popatrzyła, no, ale też się trochę zaśmiała, bo wiemy, że... Wie, wie, wie, wiemy, jak to etap... Etam dużo gada, ale pewnie do swojej kobiety to tam kocha bo chociaż trochę. A Etam domaga się rówu, równouprawnienia i pyta, czy nie chcesz, by ojcowie mieli w sądzie przynajmniej 50% przyznanej opieki, a w Polsce wynosi to 99,9%. Wiesz co, Etam jest mi ten temat jest mi ten temat yy, znany troszkę. Jeszcze przeczytam wam, co tutaj Etam dokładnie napisał według jego teorii: dziewczynki kroją, gotują, podają, chłopcy jedzą, bekają i oceniają. Potem dziewczynki tradycyjnie zmywają. Eee... <grywki> Czasem brak komentarza, ale no, na że tam taki jest. On fajnie, fajnie, fajnie o tym potrafi opowiadać. Jak jest Etamie, to ja wiem, ponieważ moi rodzice też brali rozwód że było śmieszniej nie raz i fakt jest taki jak mówisz że y, z reguły zawsze zawsze praktycznie dziecko jest przyznawane matce a żeby było śmieszniej spotkałem, spotkałem się z przypadkami bardzo takimi y, jakby to powiedzieć patologicznymi gdzie y, matka miała problemy tam z jakimś alkoholem, narkotykami była maksymalnie nieodpowiedzialną osobą, a ojciec był bardzo odpowiedzialny, pracował, nie pił ogólnie, zero problemów, a i tak mimo wszystko polskie sądy przyz przyznawały prawo opieki nad dzieckiem matce. Dajcie mi chwilę sobie odpocząć. Niestety nie mam, nie mam żadnej muzyki, którą mogę wam puścić. Uff. Jestem. jakoś muszę nad tym popracować, żebym mógł tutaj robić jakieś przerwy, chociażby delikatne muzyczne jest na to jakiś sposób e, instaluje się jakiś wirtualny mikser pytanie jest pytanie jest, przepraszam, że się śmieję ale tam tu wymyśla, że ojciec jeśli porwie swoje dziecko do Niemiec to na 100% dostanie opiekę albo jeśli jest nie Polakiem <śmiech> etam skąd ty bierzesz te informacje ja ostatnio oglądałem właśnie y, tutaj idąc w kierunku tych spisków naszych y, które, które na czacie o no, których czasem na czacie rozmawiamy ostatnio oglądałem takiego gościa na YouTubie, który y, ma kanał jeśli się nie mylę, sprawdzam jak poczekajcie, a, aż, aż sprawdzę na YouTubie, żeby, żeby się nie pomylić no i testował testował y, testował ko, y, jak się nazywa, nie kosmetyki słodycze, nasze polskie słodycze kontra, tak, sprawdzam jak nazywa się ten kanał kontra y, niemieckie no i tam do testu wybrał sobie właśnie wybrał sobie właśnie y, Coca-Cola jako napój. Oprócz tego jakieś tam żelki Haribo. Co on tam jeszcze miał? Oprócz tego czekoladę Milkę, Batona Marsa, jakieś Kinder Bueno chyba. No i faktycznie wyszło mu, że delikatnie dwa produkty, tu chodziło o żelki, były jakieś tak bardziej bardziej wyczuwalne smakiem, ale Poza tym stwierdził, że nie ma, nie ma żadnej różnicy. W dwóch produktach, chyba na 6 czy 7, bardzo, bardzo, bardzo malutką różnicę wyczuł. Eee, powiedział też ten chłopak, że jeżeli zbierze się tam ileś dziesiąt, bo to jest teraz jakiś taki dziwny szantaż, że robią ci youtuberzy, że o, jak nie zbiorę miliona lajków, to nie zrobię kolejnego odcinka. No troszkę to jest niefair ale umiem ich zrozumieć, ponieważ każdy każdy z nas nadający chce mieć jakiś y, zasięg. Przynajmniej, żeby ktoś tego słuchał. Ja nie mówię o tym, żeby y, od razu stawać się gwiazdą YouTube'ów czy, czy tam internetu. Po prostu też fajnie jest, jak ktoś tego słucha i y, y, y się co, coś z tego wyniesie. Ja, ja Jakąś naukę, jakąś mądrość no, pod warunkiem, że nie są to takie gadanie, jak moje dzisiejsze Te, to nagranie dzisiejsze trafi na kozetkę podejrzewam, ponieważ nie ma tu praktycznie nic, co można, by, można, można byłoby wynieść z tego jakąś naukę, więc opublikuję to jako kozetkę Eta mnie to troszkę rozkojarza, że najlepsze są polskie gumisie za euro 29 w Biedroncu e, przepraszam za złoty 29 ja, ja, ja już operuję tylko w euro no a niedługo przede, przed, przede mną, przed nami przed Marią, przed Marii, mną wycieczkę do Polski, te wakacje mieliśmy, mieliśmy w planie polecieć gdzieś i tak jakoś wypadło na Polskę, bo coś tam mamy sprawy swoje do pozałatwiania i niestety a ja nie lubię latać do Polski znaczy chodzi o sam fakt tego, że... No ja mam pojadę do rodziny, posiedzę chwilę, no ale takie jest, wiecie, no... Ja nie mam tam co robić. Ja Polskę zjeździłem wzdłuż i wszerz, byłem chyba wszędzie w każdej tam miejscowości, ponieważ mój ojciec przez wiele lat był y, kierowcą ciężarówki i zabierałem się po prostu z nim... Y, na wycieczki, jak jechał gdzieś w trasy tak w sumie do tej Polski to pojadę jak za karę trochę, no ale a Madziusia za to pojedzie do rodziny ona tam, ona tam za to ma co robić jednak patrzyliśmy ostatnio na koszty, koszty wakacji w innych krajach to u, koszty wakacji w innych krajach to można zdecydowanie taniej odpocząć le, leżąc gdzieś albo zwiedzając zwiedzając y, inne kraje niż przesiadając w Polsce a teraz jeszcze chciałem wrócić do wczorajszej nie nie nie nie nie przedwczorajszej audycji czytajniaka 9 miliardów imion Boga y, gdzie właśnie potrzeba zapodał nam y, genialnego audiobooka ja wam powiem jak ja chciałem więcej pisze dzisiaj do potrzeby jest więcej, będziesz czytał on mówi, że niestety na tym się skończyło a ja wysłałem mu taki smuteczek ale fenomenalnie to czytał jak rasowy lektor autentycznie, tak dobrze mi się słucha tych jego czytajniaków pierwszy odcinek e, ponieważ kot był dobry ale ostatnie czytajniak po prostu urwał, urwał totalnie bardzo mi, się, bardzo mi się spodobała ta audycja a powiedzcie, co wy, co wy Sądzicie o, o czytajniaku? Czy w ogóle słuchacie? No tak, ja pytam Czy wysłuchacie a A etam, aha, ja po 9,90 w bierze. Czy reklamowałem? Zją 30 sztuk Etam, ja cię proszę Ja w ogóle mówię Tak, po, po, powinna powstać Strona ilejaj.pl i tam ETAM będzie z, robił zestawienie, co można kupić za ekwiwalent, za ile jajek można kupić za ekwiwalent danej kwoty. I na przykład tam podrzuci jakiś, nie wiem, smartfon za 1000 zł i wyliczy, że za to byłoby tyle i tyle tysięcy jajek. ETAM cały czas można... Na tylu jajkach ETAM pisze, że można cały tydzień. No ja nie wiem, etam, ale to średnio. Nie mówię, że nie zdrowa dieta, tylko średnio taka mm, bogata, nie? Ile można jeść jajka? To już, wiesz, le lepiej kepsa. E lepiej, lepiej zdecydowanie kepsa. E no co ja tam dodaję, że na takich jajkach można przeżyć cały tydzień? i można nie pracować, to usprawiedliwia wszystko, no w sumie tam masz rację, to usprawiedliwia wszystko ale z drugiej strony powiedz mi yy, bo to, ja, ja się z tym nie zgodzę bo ja rozumiem, że można nie lubić pracować, albo że można yy, pff, jakby to powiedzieć, można poniekąd nienawidzić swojej pracy, czy, czy cokolwiek, tego przymusu pracy, jak ty to nazywasz tyle tylko, że co można robić w domu innego, żeby nie paść nudów? Oglądać w kółko telewizję, przeczytać tysiące książek? No to, jeszcze, to, to to z tymi książkami jeszcze by miało jakąś rację bytu, ale co, co ludzie mają robić? Ludzie i tak już tylko oglądają telewizję po robocie, nie mając roboty w ogóle by się sprzed telewizorów nie ruszali, więc nie jest to, nie jest to za dobry pomysł. Eta mi odpowiada, że on słucha nocnego radia przez 8 godzin i wyprowadza psa, po czym siedzi na kanapie. No i co robisz, siedząc na tej kanapie, Etam? <grym> Chodź na kanapę, już brakuje mu czasu. Prawda jest taka, że wszyscy potrzebujemy jakiegoś zajęcia, jakiegoś hobby. Ja, ja naprawdę rozumiem, że można mieć robotę, której się nie trawi, ponieważ niskie zarobki, czy szef nie taki albo zajęcie nam nie odpowiada ale ludzie, mamy przed sobą cały świat, jesteśmy w tej Unii Europejskiej yy, której zaraz etap mnie wyprostuje albo doda swoje, że jej nienawidzi ale jesteśmy w tej Unii Europejskiej i możemy migrować, możemy zmieniać pracę jest to łatwo bardzo zrobić, ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że a nie mam roboty i w ogóle jest bezsensownie kurczę, dzisiaj, dzisiaj odpalić internet poszukać agencji pracy przez internet. Google. Załatwia za nas wszystko. Później tylko wysyłamy cv i czekamy, czekamy na odpowiedź. Jeżeli się uda, to, to jedziemy. Jak się nie uda, to, to nie jedziemy, ale spróbować coś zrobić. Praca jest, ale trzeba do niej chodzić. No. Nie, niekoniecznie tam. Jest... Jest y, możliwość y, pracy samemu dla siebie, gdzie nie trzeba nigdzie chodzić. I dobrze o tym wiesz, jako grafik, który gdzieś tam sobie w domu siedzi, pracuje i, i ma spokój, prawda? Ja rozumiem, że można nie lubić chodzić do pracy, bo ja sam tego osobiście nie trafiłem, ale za to uwielbiałem pracować z ludźmi, z którymi, z którymi mi się y, zdarzało pracować. Byli z reguły genialne osoby. <śmiech> Miałem, miałem e, przyjemność nawet pracować ze starszym Irlandczykiem, gościem, który miał tam 40 lat plus. Teraz mówię o nim starszy, ale w zasadzie to on był kurczę. chyba miał 40 lat za 7 lat. Nie lubię sobie zdawać sprawy z tego, jak się starzejemy. E, nauczyłem gościa w wieku 40 lat tabliczki mnożenia. E, gość. E, Całe życie liczył, wszystko sztuka, posztuca ją, ja pokazałem jak łatwo sobie wszystko liczyć. Używając tabliczki mnożenia, powiem wam, szacun prawie Boga zyskałem, jak mu pokazałem, że coś co on robi przez 2-3 godziny, można ogarnąć w 15 minut. I też właśnie Irlandczyka, żeby się tego samego, którego nauczyłem wymawiać nazwisko Konstantynopolitańczykiewiczówna spryciarz jeden przyszedł kiedyś do mnie, bo ja mam takie dość trudne nazwisko, wiejaczka przyszedł tak kiedyś do mnie i tak, Widżaka Widżaka, jakie jest na najtrudniejsze do wypowiedzenia polski wyraz, no to ja mówię, że nauczy najpierw mojego nazwiska, no to się nauczył elegancko no i później mówi, wracając do, te wracając do tego wyrazu y napisałem, poprosił, żebym mu napisał na kartce wziąłem kartkę taką A4 napisałem mu tam ładnie Konstantynopol, Konstantynopolitańczykiewiczówna kilka razy mu powiedziałem jak się to wymawia, a on sobie pod spodem napisał jakby wymowę po swojemu, no bo to wiadomo i to był piątek przychodzi, przychodzi, przychodzi do do pracy w poniedziałek i mnie woła przez całą fabrykę Wiejaczka, Wiejaczka, Peter Peter nie, no to ja do niego idę a on do mnie z takim uśmiechem na twarzy Konstantynopolitańczykiewiczówna powiem wam opadła mi, opadła mi szczena. opadła mi szczena. siedział przez cały weekend i uczył się, żeby mi zaimponować że jednak potrafi się jednak potrafił się nauczyć czegoś więcej yy, tak Zakończyłem się z tym gadaniem. Gadam już przeszło godzinę i chyba będę się powoli zawijał, bo autentycznie zostałem... Ja, ja się do takich audycji muszę mentalnie przygotować. To, to nie jest tak, że dacie radę wejść. A powiedzcie mi, jest ktoś z Was, kto by chciał nadawać? Może etam się włączy. Etam nie ma teraz kobiet w domu. E etam Co jest? Poza mną napisał. Mm, etam, no zobliguj się, zobliguj się. Jak coś, to ja zwolnię antenę i wejdziesz. No to jak nie słuchasz etam, to pytam, pytam się ciebie od minutki, czy chcesz wejść na antenę, bo ja zmykam. Przełożę, prze, przekażę ci pałeczkę prowadzącego. Musimy dzisiaj pomóc naszemu re, rozleniwionemu e, krawcowi troszkę etap myśli yy, wiecie co to ja kończę yy, co wam mogę powiedzieć fajnie że dałem radę troszkę troszkę yy, troszkę troszkę ponadawać chociaż zupełnie, zupełnie zaskoczony i jednak podjąłem te rękawice słuchajcie macie możliwość y, tam dotowania nocnego radia nocneradio.pl ukośnik wsparcie krawiec na pewno się ucieszy a ja się z wami obecnie żegnam no i teraz będę ja odsłuchiwał co tam, co tam będzie nadawane w, y, na fali nocnego radia M może jednak tam się przełami i wejdzie ja się z wami żegnam i do usłyszenia, trzymajcie się, hej!